11. Jest dziesiąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Do tragicznych wydarzeń doszło w nocy w Bystrzycy-Kłodzkiej. W strzelaninie zginął młody mężczyzna. Jeden z tych broń, doszło między nimi do jakichś nieporozumień. Teheran zaminował cieśninę Ormus, teraz nie jest w stanie odnaleźć wszystkich min, donosi The New York Times. Dziś rozmowy o pokoju na Bliskim Wschodzie. Niebezpieczne wiosenne pożary traft. strażacy ostrzegają, a służby przypominają za wypalanie traw grożą wysokie kary. W nie w Bystrzycy Kłodzkiej zginął 26-letni mężczyzna. W rękach policji są już prawdopodobnie wszyscy trzej podejrzani o udział w zdarzeniu. Mówi rzecznik prokuratury w Świdnicy, prokurator Mariusz Spindera. Jedno mężczyzn miał po sobie broń, doszło między nimi do jakichś nieporozumień. Mężczyzna, który miał pistolet, oddał od strony jednego z tych mężczyzn, który, który zginął na miejscu, pozostali dwaj uciekli. Ten sprawca, który strzelał z pistoletu, się na policję, został zatrzymany. W tej chwili w się, co ustalenia, jakie dom było, tło przyczyny. A do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Za litr 95, piątki 6 zł i 14 groszy. Za litr oleju 7 zł i 68 groszy. To ceny paliw obowiązujące do poniedziałku włącznie. W przypadku zwykłej benzyny to najniższa cena maksymalna tego paliwa od wprowadzania programu. Ceny paliwa niżej. Kierowcy z uwagą śledzą komunikaty o cenach na stacjach. Chyba dobrze dla naszej gospodarki. Ceny raczej nie spadły znacząco. Czy będzie paliwo kosztowało 6 czy 10 zł, będziemy musieli tankować. Czy my dajemy teraz 8 ponad złotych za paliwo, czy, czy 7,50, to i tak to jest olbrzymia cena. Ceny paliw wzrosły na całym świecie po tym jak na Bliskim Wschodzie wybuchł konflikt i zamknięta została cieśnina Ormus, przez którą płyną tankowce z ropą. Są gotowi do rozmów. Amerykańska delegacja jest w Islamabadzie. Spotkać się z irańską. Będą rozmawiać o zawieszeniu broni. Spotkanie będzie jednak trudne. Iran i USA przyjechały do Islamabadu z całkowicie odmiennymi agendami negocjacji. Iran domaga się wstrzymania ostrzeliwania Libanu przez Izrael, a Amerykanie są zniecierpliwieni brakiem postępów w udrażnianiu cieśniny Ormus. Tymczasem, jak donosi The New York Times po rozmowie z amerykańskimi urzędnikami, Iran nie jest w stanie usunąć wszystkich min, które umieścił w cieśninie. Teheran ma nie być w stanie ich wszystkich odnaleźć. Pozornie bezpieczne trasy udostępnione przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej także mają stanowić zagrożenie po wznowieniu ruchu cieśniną dla statków. Niektóre miny mogą też dryfować. Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone sprawią, by cieśnina Ormus wkrótce została otwarta. Prezydent USA nie wyjaśnił jednak, jak miałoby do tego dojść. Będzie bardzo trudno przywrócić Węgry do funkcjonowania sprzed ery er Wiktora Orbana, uważa dr Małgorzata Bonikowska. Jutro na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w wyniku których obecny premier może stracić władzę po 16 latach rządzenia. Politykowska zwraca jednak uwagę, że węgierski polityk zbudował całą siatkę podległych sobie instytucji, które umożliwiają mu kontrolę nawet po utracie władzy. Mechanizmy rządzenia wprowadzone na Węgrzech i obsada personalna wielu stanowisk kluczowych dla funkcjonowania tego państwa zaburzyły tę równowagę, która była kiedyś na Węgrzech przed Orbanowskich. I nawet gdyby się okazało, że wyborcy odsuną Viktora Orbana od władzy, to on może próbować sterować z tylnego siedzenia, bo to ciągle są w większości w tych instytucjach jego ludzie, Według niezależnych sondaży opozycyjna partia Tisa oraz jej lider Peter Madżar prowadzi nad rządzącym fideszem. Jeśli te sondaże się sprawdzą, partia premiera Wiktora Orbana straci władzę po 16 latach rządzenia. To są aktualności jedynki. To bardzo niebezpieczny i karalny proceder. Strażacy apelują, by tego nie robić. Palące się trawy gasili m.in. na Warmii i Mazurach, mówi Grzegorz Różański z komendy w Olsztynie. tylko minionej doby strażacy na terenie Warmii i Mazur wyjeżdżali aż 16 razy. Przypominamy że taka działalność w Polsce jest nielegalna i grożą za to surowe kary. Do 15 tysięcy sąd może ukarać taką osobę, która zostanie zidentyfikowana i zostanie jej udowodniona, że znieciła ogień w taki sposób, nawet do 30 tysięcy. W przypadku zagrożenia życia lub mienia bardzo dużej wartości sąd może orzec karę do 10 lat więzienia. Po zimowej przerwie wraca na trasę Poznańska-Maltanka, kolejka wąskotorowa łącząca okolice Ronda Śródka z termami maltańskimi i Nowym Zoo. Na trasę wyjeżdża dziś tak zwany Ryjek, czyli najstarszy w Polsce z 1932 roku, sprawny wagon z napędem spalinowym, mówi rzeczniczka przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Poznaniu Agnieszka Smogulecka. Pociągnie on m.in. kowbojkę, czyli wagon prawdopodobnie z 1912 roku, który został przebudowany na klasyczny wóz pasażerski. Pierwszy kurs Maltanki zaplanowany jest na 10, a ostatni na 18.30. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Wczoraj rozpoczął się nowy sezon żużlowej Ekstraligi. Na inaugurację Beniaminek Unia Leszno pokonał włókniarza Częstochowa 59-31. do 31. Najlepszymi zawodnikami zwycięskiej drużyny byli Nazar Parnicki i Piotr Pawlicki. Ten ostatni tak podsumował występ w pierwszej kolejce. Uważam, że trzeba popracować nad jeszcze lepszą prędkością ze startu, bo to będzie bardzo istotne w kolejnych meczach. Nie ma słabych drużyn w ekstralizze i z każdym trzeba się liczyć. Tak dzisiaj wygląda ten sport, że, że, że można z każdym wygrać, z każdym przegrać i nikogo nie lekceważymy. No, trzeba sobie sprawę, że to jest pierwszy mecz, cały sezon przed nami i nie wyciągałbym pochopnych wniosków. W innym wczorajszym spotkaniu Sparta Wrocław wygrała z Falubazem Zielona Góra 64 do 26. W piłkarskiej ekstraklasie 28. kolejka Wisła-Płock pokonała Lechiem Gdańsk 1 do 0, a Korona Kielce zremisowała z Jagiellonią Białystok 1 do 1. O meczu w Kielcach trener Dumy Podlasia Adrian Siemieniec. Bardzo trudne spotkanie za nami, trzeba sobie powiedzieć. Dużo pojedynków, duża intensywności, dużo takiej... Terminacji trzeba było zostawić na, na boisku, żeby, żeby, żeby chociaż punkt stąd wywieźć. Dziś widzę w Łucie zagra z Termaliką Nieciecza, Zagłębie Lubin z Radomiakiem, ale Legia Warszawa z Górnikiem Zabrze. Przed każdym spotkaniem 28. kolejki minutą ciszy zostanie uczczona pamięć zmarłego wczoraj trenera Jacka Magiery. Kobieca reprezentacja Polski w tenisie gra o awans do finałowego turnieju rozgrywek Billie Jean King Cup po pierwszym dniu meczu w Gliwicach. Biało-Czerwone przegrywają z Ukrainkami 0-2. do 2. Wczoraj w singlu mecze przegrały Magdalinet z Martą Kostiuk i Katarzyna Kawa z Aliną Switoliną. Dziś najpierw w Deblu zagrają Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa oraz siostry Ludmiła i Nadia Kiczenok. Początek o 12. W naszej drużynie nie ma Igi Świątek. Czwarta Rakieta Świata po... Zmianie trenera przygotowuje się do turniejów na ziemnej nawierzchni, a kulminacyjnym punktem tej części sezonu będzie Wielkoszremowy French Open w Paryżu. Ponownie o sporcie za dwie godziny. Pogoda. Najwięcej słońca i rozpogodzeń na zachodzie i północy kraju, poza tym sporo chmur, a na wschodzie i w centrum możliwe przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dziś to od 7-9 stopni na południu i wschodzie do 11-13 na zachodzie i też lokalnie na południu kraju. Ciśnienie w Warszawie to 1005 ha. Jedynka. Polskie Radio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 Tradycyjnie zrobiłem sobie remanent w Państwa SMS-ach i w Państwa wpisach na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Ale wspomnienia, ileż osób, ilu słuchaczy, ile słuchaczek programu Pierwszego Polskiego Radia zaczynało gdzieś swoje obozowe wyprawy właśnie w tej okolicy. Pani Halina napisała, panie redaktorze, rok 1966 nad jeziorem stały domki kempingowe z łóżkami piętrowymi, w których byli uczestnicy obozu. A ja byłam na takim obozie. Pływałam wtedy kajakiem po jeziorze, bo jako jedna z niewiele osób miałam kartę pływacką. Niezapomniane wrażenia. Harzykowy, chojnice, jezioro Harzykowskie, początek sezonu. Jedyne takie miejsce i radiowa jedynka, która jest w samym sercu tych wydarzeń. Roman Czajarek, zapraszam, gramy dalej. Jedyne takie miejsce. Od razu gorące pozdrowienia dla pani Barbary Storunia, która także z pięknymi wspomnieniami, ale to już SMS-owo pod 71/151. Gdyby państwo spojrzeli na mapę, to to jezioro Harzykowskie jest takie wąziutkie i długie, rozciągnięte. 1368 hektarów powierzchni, prawie 10 kilometrów długości i mniej więcej 2 kilometry szerokości. To różnie, bo w różnych miejscach to wygląda. Średnia głębokość 10 metrów, ale jest takie miejsce, gdzie można zanurzyć się na 30. Otulina Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jedyne takie miejsce. Za chwilę powędrujemy po okolicy.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 Krzysztof napisał, panie redaktorze, moje rodzinne strony, niech pan pamięta o tym, pamiętam oczywiście, panie Krzysztofie, wiele osób pisze o tym, że to piękne rodzinne strony, ale niektórzy powyjeżdżali daleko, a niektórzy wracają, a niektórzy są tutaj cały czas. To teraz sobie powędrujemy troszkę po okolicy. Dominik Dykier koordynator Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornych Gaciach. Dzień dobry panie Dominiku. Dzień dobry. I tuż obok pan Zbigniew Hrabkowski, kierownik Wiejskiego Domu Kultury, też Sforne Gacie. Dzień dobry panie Zbigniewie. Dzień dobry. Ale zacznę od pana Dominika, bo ten dom jest nietypowy. Co tam jest takiego nietypowego? Ruchamiamy wyobraźnię, bo przed nami piękne jezioro, a u pana? Ten dom jest zbudowany na styl taki tradycyjny kaszubski. Aha. On jest wykonany z drewna i kryty strzechą. Ale on ma też swoją historię, ponieważ on powstał na fundamentach dawnej szkoły. Także tam już historia była naprawdę, naprawdę ciekawa, naprawdę długa. W 2005 roku został oddany do użytku w takiej formie, jak ją widzimy teraz. Wcześniej tam była do roku 30 szkoła, a później przedszkole i zerówka. Natomiast wnętrze samo jest mhm. bardzo ciekawe, ponieważ wchodząc widzimy od razu punkt informacji turystycznej. Nie wyobrażamy sobie, żeby w takiej miejscowości jak z Fornegacie, w tak bardzo turystycznej miejscowości, nie, nie było punktu informacji turystycznej. A dalej już wchodzimy w taki czas historyczny, ponieważ jest tam, e, można powiedzieć, sala muzealna. Sala, w której Zgromadziliśmy przedmioty codziennego użytku w dawnych czasach, a więc e, narzędzia, które w gospodarstwie domowym były używane. E, mamy kącik kuchenny typowo, mamy kącik taki wypoczynkowy. No i tam też tchnęliśmy trochę ducha nowości, ponieważ są radia, w których... E... Radia? Stare? Dobra, dobra, tak, ciepło tak, mi się tak, na sercu zrobiło, tak. Stare, stare radio i telewizor, w których możemy odsłuchać nagrania z 2010 roku, gdzie to Jan Bernard Jakubowski, taki ciepły bardzo człowiek, którego niestety już z nami nie ma, nagrał wywiady z najstarszymi mieszkańcami Sworn. Ale fajny pomysł. Od razu można podpowiedzieć innym, słuchajcie, póki ci ludzie żyją, zróbcie to, bo to się wam potem przyda, to zostanie. To są takie audiobooki, które opowiadają nam historię z czasów II wojny światowej co się jadło w tamtych naszych terenach tutaj, e, na Kaszubach, e, na czym się zarabiało, co się wykonywało na cio, co dzień, jak ludzie ze sobą po prostu żyli i współpracowali. Także bardzo ciekawe, super wywiady. A jest coś takiego, jak się wchodzi, co na przykład młodych ludzi zaskakuje, jak patrzą na te sprzęty z dawnych czasów i mówią, nie, no nie może, a to co jest, to naprawdę do czegoś takiego służy? Są a jakieś jest, takie... jest dużo takich przedmiotów, ponieważ na przykład, e, no? dzieci już e, nie wiedzą. No mamy na przykład narzędzia do wydobywania tor. Dzisiaj już nikt torfu nie wydobywa, nikt, nikt nie pali torfem, nawet dzieci nie wiedzą, że takim torfem można było palić. Mamy też narzędzia, które służą do dzisiaj, a więc na przykład taka paca, która służy do układania. Co, co, co, co, co? Paca? I tak, jest to taka, taka deseczka no. pofałdowana z gwoździkami, którą na przykład wyrównujemy... Trzcinę na dachu. Do dzisiaj się ją używa. Taka troszkę, powiedziałbym, uruchamiamy wyobraźnię dalej, deska fakira, coś takiego, że... <głos> Może niekoniecznie jest to. <głos> no ale to grzebień taki. Ale taki tak grzeby, grzebień, ta, który grzeby. który tam nam służy do wyczesywania. Dobra, to mam teraz, bo powiedział pan, że wchodzimy z punktu informacji turystycznej. Podejrzewam, że jest pytanie, którego wy nienawidzicie, ale które pewnie pada za każdym razem, jak ktoś przyjeżdża dalej, o nazwę, bo ta nazwa jest tak charakterystyczna, że jak są ludzie z głębi lądu, im mówią, a to te Sfornegacie, to tu jest, skąd się ta nazwa wzięła? A nazwa Sfornegacie tak naprawdę no. powinna brzmieć Sfornegace. Ale my z tym nie walczymy. Ale my z tego nie spodni jest rzeczywiście? A do no nie, właśnie gacie, nie, nie Gacie tej... chociaż opatentowaliśmy y, na XIX-wiecznych wzorcach takie gacie, które u nas tylko można nabyć, a no. tam dokładamy do tych gaci taką notkę wyjaśniającą nazwę, ponieważ ona się wywodzi od dwóch słów. Sfora i gacenie. Rzecz i czynność. Gacimy brzegi rzeki sforą spora jako plecionka korzenia najczęściej sosnowego, a gacenie jako czynność regulowania, zabezpieczania, o, o umacniania Sfora brzegów rzeki. i gacenie, czyli umacniamy brzeg plecionką, tak? Stańmy Czy... sobie nad brzegiem rzeki, popatrzmy wzdłuż prądu i tam zobaczymy taką, obecnie to się mówi faszyna. Dawniej po kaszubsku gacena, więc można było taką sforą ogacić brzegi rzeki. To teraz do Pana Zbigniewa wędruje. Panie Zbigniewie, co się dzieje w takim Domu Kultury, w Sfornych Gaciach? Jak tam do Was zajrzę, to, to, to co zobaczę, co usłyszę? No zapewne dużo rzeczy. No. Dom Kultury i Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego, o którym tutaj kolega wspominał, no, organizujemy tu przede wszystkim stałe zajęcia. To są warsztaty, te, nasze takie kultowe, to z tradycyjnych metod wypieku chleba warsztaty ceramiczne, plecionkarskie, wikliniarskie, a to plastyczne. A czy starzy przychodzą na te warsztaty. A różnie. Granica wieku praktycznie od sześciu, a bywają mi 3 latki do. No nie ma ograniczeń Aha. wiekowych, jeżeli chodzi o tą górną. Bo starzy to pewnie łezka wokół się kręci i oni coś wiedzą. Ale jak tu młodych namówisz, to jest problem. Czy jakby trudne zadanie. Specjalnie nie ma problemu. No nasza działalność jest całoroczna, jak najbardziej zapraszamy. No prowadzimy też takie zajęcia troszeczkę nietypowe, bo na przykład warsztaty yy, wioślarskie, warsztaty żeglarskie. Prowadzimy zajęcia na wodzie, bo tutaj te jeziora harzykowskie, długie, karsińskie tworzą ciąg jezior. W naszej okolicy jest ich około 60, w tym Ile? ile? Około 60, 60, tak? Tak, w naszej gminie tutaj Chojnice. Na bogato. Na bogato się działo. Do tego teren urozmaicony, pagórkowaty. Także jak najbardziej ciekawe miejsca y, tutaj w okolicy. No ciekawostką taką, że mamy tutaj y, Kaszówskie Regaty Wioślarskie imieniem Bolesława Drewka, bo też takie zajęcia prowadzimy tutaj na wodzie i zawsze na początku czerwca w tym roku będzie 27. edycja. Mm -hmm. A Bolesław Drewek to był pierwszy olimpijczyk, który zdobył medal na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. Był to 1928 rok. Wasz człowiek można powiedzieć, tak? Człowiek ze sforne gaci, który zdobył brąz... Osadą, Bolesław mam, Drewek, tak? tak. Y, tyś, dwa tysiące, tyś, 1928 rok. rok. Dobrze, regaty, regaty w czerwcu, tak? 6 czerwca w tym roku, no, 1 yy, sierpnia mamy regaty żeglarskie o błękitną stęgę mm. Jeziora Karsińskiego. Yy, ciekawostka z tym medalem jest taka, że oryginał znajduje się w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego. Jest to medal pierwszy w historii. Polskiego Wioślarstwa. Super, to dzięki za tę opowieść za to przypomnienie, bo podejrzewam, że wiele osób nie miało w ogóle o tym pojęcia, a to ważne, że i warto o tym pamiętać. Zbigniew Chrapkowski, kierownik Wiejskiego Domu Kultury, Sfornegacie oczywiście i Dominik Dykier, koordynator Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego. No i teraz jak ktoś z Państwa będzie mówił, że ta nazwa Sfornegacie to od części ubioru to już wiecie, że was nabiera, bo jest zupełnie inaczej. Dziękuję. Mam wiedzieć Gdzieś Potem wiatr obudzi nas ze snu rozwieje niepotrzebnych myśli chud. A gdyby na niebie zabrakło nam gwiazd Powiedz mi tylko gdzie wracać mam Przy tobie chcę być jeszcze Nie liczyć godzin i lat Skoro to życie to ty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 Reklama. Autopromocja. Odrodzona, nieznana. To spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami. Przedwojenny Lwów W zbiorowej pamięci Piękny i idealny jak w dawnych piosenkach Jakie trudne karty skrywa Czy mówienie prawdy to zdrada Czy właściwy choć krytyczny patriotyzm W najbliższym programie Odwiedzimy znany i nieznany Międzywojenny Lwów Zapraszam, Grzegorz Kalinowski Odrodzona, nieznana Dziś po 16 Jedynka To jest radio Autopromocja Pogoda. Popatrzmy sobie teraz na pogodową mapę Polski. Najchłodniej w Lesku, 3 stopnie, pokazuje termometr. najcieplej w Gorzowie i w Poznaniu, prawie 10 stopni. Jak będzie z temperaturą w ciągu dnia? Ta temperatura będzie wyglądać tak, 7-9 na południu i na wschodzie, 11-13 na zachodzie. Nad samym morzem chłodniej, tak około 5 stopni. Jeżeli gdzieś może popadać, to tylko we wschodniej części, a reszta kraju słoneczna. Taka pogoda utrzyma się do wtorku i od środy wyraźne ocieplenie. Jeszcze zobaczmy, co w Warszawie co na stacji meteo termometr i barometr pokazują. W Warszawie plus 6, a na barometrze 105,9 hektopaskala. ciśnienie delikatnie zaczęło rosnąć. Jedyne takie miejsce. Jedyne takie miejsce, Harzykowie Jezioro harzykowskiej i Żeglarze, ale będzie teraz także o przyrodzie. Mariusz Grzępa, Zaborski Park Krajobrazowy. Dzień dobry panie Mariuszu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i zacznijmy od pytania i od prośby o wyjaśnienie. Zaborski Park Krajobrazowy i Bory Tucholskie, Park Narodowy. Jak to się ma jedno do drugiego? No w, zasadzie, w zasadzie Zaborski Park Krajobrazowy jest takim obwarzankiem. Tak jak mamy gminy Aha. obwarzankowe wokół dużych miast, to tak mamy e, Mały Park Narodowy Borów Tucholskich, który liczy sobie niespełna 5 tysięcy hektarów. E, no i duży Zaborski Park Krajobrazowy, który ma powierzchnię blisko 35 tysięcy hektarów. oni mają 5, a my a 35. 35 dookoła. Tak jest. Ale nie są parkiem narodowym. Oczywiście najwyższa a wy forma parkiem krajobrazowym. Czyli różnica polega na czym? No jest to najwyższa forma ochrony przyrody, yy, gdzie tak naprawdę w parku narodowym i w rezerwacie przyrody wszystko podporządkowane jest ochronie przyrody. Mhm. Parki krajobrazowe są troszeczkę inną formą, yy, kompetenc kompetencyjnie zupełnie inaczej zarządzaną, bo, bo parki narodowe to Ministerstwo Klimatu i Środowiska, parki krajobrazowe a, to czyli tempetencja... szefów macie różnych? Yy, tak, zupełnie innych, bo my jesteśmy my Podlegamy pod samorządy regionalne. Przepraszam za niedyskretne pytania. Finansowo być lepiej, gdzie w takim razie? Pominimy. Wiem, że nie. Dobrze. Domyślam się, jaka była Ale opowieść. nie narzekamy, bo nasz samorząd dba akurat o parki krajobrazowe w województwie. Najładniejsze miejsce u pana w parku krajobrazowym. To co? Wszystko jest ładne pewnie, tych wiem, ale coś jest, musimy tych wybrać. Miejsce jest bardzo dużo. No, to co jest charakterystyczne tu Dla tej części Pomorza I dla tego parku to jeziora Jeziora mm -hmm. i rzeki 47 jezior Bardzo różnych, od tak dużego jeziora I pana jak... w parku? tutaj w naszym Zaborskim Parku. 47 Krew. jezior. Tak jest. Tak, tysiące hektarów, dziesiątki tysięcy hektarów, bo, tak bo bory tucholskie to tylko tysiące tamte pięć. No my jesteśmy w ogóle częścią w ogóle borów tucholskich, bo w Borach mamy parków krajobrazowych aż cztery. Po stronie województwa Kujasku Pomorskiego mamy mm -hmm. dwa parki w i Tucholski. E, a po stronie województwa pomorskiego mamy w i Zaborski. My jesteśmy w tej zachodniej, północno-zachodniej części Borów Tucholskich. No dobrze, to najładniejsze miejsce wasze, to, to, to które? Jak przyjeżdżają jak... znajomi z innych regionów Polski, mówią dobrze, pokaż nam to, wiesz, to takie najfajniejsze, to gdzie ich pan zabiera? A w zasadzie nie powinienem, nie? Bo, bo, bo jednak tą przyrodę chcemy chronić, ale tak, tak naprawdę to najbliżej, tak na najbliżej sercu to jest mi y, Dolina Rzeki Kulawy. To jest, y, tam jest jedna z trzech naszych ścieżek edukacyjnych. Rzeka Kulawa to jest niewielki ciek tam liczący gdzieś około 20 km długości. Mm -hmm. Prze przepływa przez kilka malutkich jeziorek. Rzeka Kulawa. Kulawa, Kulawa tak rzeku lawo płynie tak że, że, że tak tam meandruje coś tam. to jest rzeka Strągowa z takim żwirowo-kamienistym dnem no i cała dolina przepiękna praktycznie żadnej zabudowy y, w, te, w tej dolinie e, część jest położona w rezerwacie tam jest nasza ścieżka edukacyjna więc można się śmiało poruszać bezpiecznie mhm. legalnie e, e, rowerem można wjechać czy nie y, można? szlaku rowerowego tam akurat nie ma tam są szlaki piesze Okej, okay, ale szlak przyjeżdżam, zostawiam samochód na parkingu, i idę. Tak, wszystko jest urządzone świetnie, bo to, to jest też teren Nadleśnictwa Przymuszewo i tam z leśnikami współpr współpracujemy, jeśli chodzi o udostępnienie parku od lat. Jest y, duży, bezpieczny parking, wiata, mm -hmm. no i można się wybrać na taki spacer pięciokilometrowy. Y, tablice informacyjne w terenie, więc no Dolina Kulawy, tak, to jest chyba Rozumiem. taka perełka I, w koronie tutaj. I tam jest cisza i spokój w odróżnieniu od tego, co się dzieje wokół nas, bo tam dzieciaki, młodzież i w ogóle za chwilę regaty. No, Oni już szaleją, a u pana tylko... Słychać już ptaki, czy nie słychać? Obudziły się, czy nie ja, budziły? Jasne, że tak. Jasne, że tak. To już co tam o, po... słychać w tym, w tym lesie u pana i nad tymi jeziorami? Oj, o tym opowie koleżanka pewnie za chwilę. Ona o puchaczach. Tak jesteśmy umówieni. Ale puchacze, te, to puchacze <śmiech> też się odzywają czasem, chociaż coraz rzadziej, bo z tym gatunkiem jest co, coraz słabiej. No. No... Że, poranne trele no, otwiera leśnych... Otwiera pan okno i... I za oknem co? No, grzywacze w tej chwili, y, sikory, zięby, no cała gama ptaków leśnych, które można tutaj y, u nas spotkać, e, więc, więc y, na pewno na kulawie też te, te, te, te, te, te... A mogę trudne pytanie? No proszę. No, chciałem o kormoranę zapytać, bo jak się pan domyśla byli tu wcześniej tacy, co pływają po jeziorach, A? ci co jeszcze próbują łowić też. I prawie każdy mi tak z boku, jak już był ten mikrofon odłożony na bok i tam piosenka grała w radiu, mówi, wie pan, i te kormorany, które tam wyjadają wszystko i tak dalej. No, e, no jak to teraz wytłumaczyć ludziom? No? Na Jeziorze samińskim akurat mamy kolonie e, ręgowe kormorana, takie od już początku lat 90. znane i, i notowane, i obserwowane. Mhm. No my na te gatunki patrzymy jednak trochę inaczej, one też e, pełnią też funkcję trochę... rolę. Oczywiście, no. No to, to jest też, e, ich wzrost liczebności jest efektem też zmian, które zachodzą w, w ichtiofaunie. Więc to nie jest tak, że nagle ten, ten wzrost, ten pik liczebnościowy tego gatunku wziął się znikąd. Prawda? Jest to konsekwencja pewnych zmian środowiskowych. Zanieczyszczeń, właśnie zmiany składu ichtiofauny, pojawienie się większej w ilości tej frakcji drobnej mhm. ryby, która jest pokarmem dla Dobra, kormorana. Tak jak sobie będziemy za chwilę rozmawiali. Bo nie tylko o puchaczach, jak sam pan powiedział, a koleżanka już czeka. Mariusz Grzępa. Zaborski Park Krajobrazowy. Dziękuję. Dziękuję. W radiowej jedynce za moment, za parę minut specjalna kolejna radiowa piosenka, a teraz pani Grażyna Jaszewska, ornitolog z zaborskiego parku krajobrazowego. Dzień dobry, pani Grażyno. Dzień dobry, Pani Grażyno Jak Romanie. na zawołanie odezwały się ptaszki tutaj i mówi, o coś zaczął ćwierkać, a pani Grażyna mówi wróbelki. Czy tak, Pani, że w Warszawie wróble. już się wróbla nie usłyszy? Oj, myślę, że jakby Pan się postarał. Ja się bardzo staram i, i, i nie widzę tych wróbelków prawie nigdzie. Coś się z nimi stało strasznego. To no. prawda. Często e, nie rozróżniamy dwóch gatunków wróbli. Wróbla domowego od Oho. wróbla mazurka, czyli tego, który posiada plamkę na policzku. Faktycznie a, tych a ten wróbli domowych jest co, co co coraz mniej. To był wróbel teraz. domowy. On tutaj się przypatruje nam wysłuchuje audycji, bo teraz to my jesteśmy tymi Krzaczorak gwiazdami, taki... a więc on umilkł dla Dobrze, nas. ale nie o wróblach miał być, tylko wróbelek troszkę swoim dźwiękiem wywołał temat. Chciałem zapytać o puchacze. Dlaczego te puchacze są tutaj takie ważne? Bo... E, właśnie, może tutaj zacznę od takiej ciekawostki. Puchacz jest największą sobą świata. E, w Polsce mamy około 240 par lęgowych, a my jesteśmy tymi szczęściarzami, którzy... Ile, ile? 240, 240 par, par lęgowych. To znaczy, że mamy 240 razy dwa i więcej już nie ma. Nie ma i to, co jest takie martwiące, to jego populacja w ostatnich latach spada. Dlaczego? Tutaj możemy się domyślać, no troszeczkę, że tak powiem, każdy pragnie tej ciszy, a więc y, zwiększyła się taka antropopresja, czyli wędrówki turystyczne y, w takich ciszach, ostojach leśnych, gdzie ten po prostu pucharz mhm. zamieszkuje. Inna sprawa czyli on to lubi pewnie... spokój po tak, prostu Tak, po prostu uwielbia. Nawet niewielkie niepokojenie puchacza może doprowadzić do utraty lęgów. Taka samica może zerwać się z gniazda, zostawić jajka, no i w okolicy może być kruch, który akurat Uy. kołuje i wówczas niszczy wszystkie jajka. To jest w ogóle też, puchacz jest takim ptakiem, który własnych gniazd nie buduje, a więc musi mieć dostępne gniazda po dużych drapieżnikach, po bieliku, czy też po kruku. Jeżeli Takich gniazd nie ma, to buduje swoje gniazdo w płytkiej niecce, niewielkim zagłębieniu na ziemi, pod jałowcem, y, jakimś wykrotem. Ale to no słabo. I to, bardzo słabo. Takie to szczerze mówiąc słabo. W 70% I, kończą się niepowodzeniem. I ile macie tych puchaczy tutaj u was? No niestety u nas też liczebność spada i m, prawdopodobnie mamy zaledwie dwie pary lęgowe. Dwie pary Czyli cztery sztuki, tak, ewentualnie można. trzy, bo ewe czasami się zdarza, wiem to od bocianów ostatnio, bo robiłem audycję o bocianach i właśnie przemnożyłem przez dwa i pan bocianolog, ornitolog powiedział, panie redaktorze, no wszystko fajnie, tylko wie pan czasami jest tak, że pani bocianowa jest tu, pani bocianowa jest tam, a pan bocian jest jeden, w związku z czym dwie pary lęgowe, ale sztuki trzy. Tak no naprawdę. może się zdarzyć. Co, czyli u was trzy albo cztery, rozumiem, te puchacze. Jego nie jest duży? Jak Oj, to faktycznie największy ptak ma wysokość około się 70 centymetrów. Samica upuchacza jest cięższa, waży około 4 kg, samiec mhm. 3 kg, ale to nie znaczy, że on jest bardziej fit i gdzieś tam pracuje z krzydełkami na gnieździe, tylko po prostu jak to w przyrodzie bywa, samice są powołane do pełnienia ważnej funkcji, ochrony gniazda, ochrony jajek, ochrony piskląt, no i dlatego też e, taka dysproporcja. Czyli musi mieć moc, że tak powiem, tak, musi, pozoru, mieć musi mieć w siłę, żeby obronić gniazda. Dobra, dwie informacje, które często przy tych ptakach się pojawiają. Pytanie, prawda czy fałsz? Puchacz ma podobno bardzo mięciutkie futerko, czyli jakby nawet nie pióra, tylko takie futerko. Jak się go dotknie, to ponoć jak w meszek, w puszek. Prawda Dokładnie. Czy fałsz? Te, to jest prawda. Skrzydła słów są bardzo mięciutkie, aksamitne, Jak najmilszy pluszak z półeczki dziecka. E, dlatego no, też porównanie. o puchaczach no. mówi się, że one poruszają się bezszelestnym lotem, tak zwanym lotem dobrych duchów. Posiadają do tego oczywiście też inne przystosowania, między innymi grzebień, który mm -hmm. znajduje się na pierwszej lotce w skrzydle, drugiej i trzeciej, który ma za zadanie rozcinanie fal powietrza. Też nogi puchaczy są obrośnięte Dobrze, to, piórami. To teraz mam to drugie trudniejsze pytanie. Jak się podobno porównuje inteligencję ptaków, no to na czele są krukowate i wtedy się mówi, o, te to potrafią nawet liczyć do siedmiu 8 a podobno z sowami generalnie jest troszkę gorzej. Czyli one są jakby na drugim końcu tej skali całej, prawda czy fałsz? Nie chciałbym powiedzieć, że taki głupi, ale, ale że no są mądrzejsze ptaki inne, tak? czy jest bardziej zaradne życiowo. Pewnie są mądrzejsze, bo są kruki, które potrafią po nas powtórzyć słowa. Aczkolwiek ja uważam, że każdy ptak jest w swojej naturze bardzo mądry. Ptaki te często po wykluciu się potrafią wrócić do miejsc, gdzie się wykluły, czyli to jest tak zwana filopatria. I to jest dowód na to, że on jednak całkiem nieźle kojarzy. Pani Grażyna, od razu Państwo zdradzą, jesteśmy umówieni z panią Grażyną na bonus, więc sobie porozmawiamy więcej o ptakach, nie tylko o puchaczach i będzie ten bonus w naszej zakładce Podróże Czajarka później, w tej podcastowej. Na razie stawiamy kropeczkę. Grażyna Jaszewska, ornitolog, Zaborski Park Krajobrazowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.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 w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A, a, a, śpisz raz, dwa, dwa. Bo... Problemem diety Walerine Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zabiera naturalne składniki i nieuzależnia. Walerine Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Bo w media...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 Patryk Bedliński, zapraszam. Nie ma przejazdu między Strzelnem a Koninem. Zablokowana jest droga krajowa 25 w okolicach miejscowości Pilich na 212 km. Pracują tam służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Trzeba jechać trasą alternatywną, na przykład możemy skierować się przez Kleczew, drogą wojewódzką. Nie ma też przejazdu między Wyszogrodem a Nowym Dworem Mazowieckim na drodze nr 62. Tutaj w Goławinie na 175 km doszło do zdarzenia dwóch pojazdów osobowych i ciężarówki. W wyniku tego wypadku ranna została jedna osoba. Objazd jest możliwy na przykład przez Karnkowo i Kroczewo. A tymczasem państwo pytają o trasę. Na przykład pan Adam odzywa się w sprawie autostrady A4. Jadę w kierunku niemieckiej granicy A4 wkrótce. Jak wygląda sytuacja na tej drodze do Zgorzelca, właściwie do samej granicy? Będę wdzięczny za informację. Pozdrawiam. Adam z Luksemburga. Jeżeli chodzi o autostrady A4, mamy spowolnienie w okolicach Wrocławia, przy węźle Wrocław Południe, a więc przy połączeniu autostrady A4 z A8 i S8. Do zjazdu na Pietrzykowice ruch jest wolniejszy. Potem jedziemy bardzo płynnie i właściwie na wysokości Jędrzychowic kolejne spowolnienie. Tutaj korek wręcz 3-kilometrowy zaczyna się przy zjeździe o nazwie Zgorzelec, czyli przy połączeniu A4 z drogą 94 i z trzydziestką. I kolejna wiadomość. Trasa S8, 351 km, czarna na wewnętrznej stronie siatki. Prosimy uważać, 351 kilometr, jak mówi nasz słuchacz, to jest właśnie to miejsce. A na wieści od Państwa czekamy niezmiennie pod numerem telefonu 22 513 11, 11.